Witam serdecznie na rekolekcjach dla Rad Parafialnych. Prosiłbym, żeby może parę osób rozdało śpiewniki i chcielibyśmy zaśpiewać na początek pieśń 154 Stańmy do modlitwy. Panie i Boże nasz, i my przychodzimy dzisiaj pod Twój krzyż, bo Ciebie potrzebujemy, bo potrzebujemy łaski z krzyża płynącej, która nas oczyszcza, zbawia, uświęca. Prosimy, Panie, abyś oczyścił nasze serca, abyś przemawiał do nas, ale też pozwolił dzielić się naszymi myślami, doświadczeniami, ale i pragnieniami i potrzebami w życiu naszego Kościoła, naszych parafii. Prosimy prowadź nas w naszych rozważaniach, w naszych dyskusjach, abyśmy mogli być ubogaceni o Twoje spojrzenie, o biblijne spojrzenie na Kościół, na życie i służbę Kościoła, na młodzież. Bądź z nami, Panie, i prowadź nas. Amen. W imieniu Diecezjalnej Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej serdecznie witam na trzecich już rekolekcjach dla rad parafialnych. Przypomnę, że przed trzema laty mieliśmy pierwsze spotkanie na temat zadania, zadań i funkcji radnego w parafii. Przed dwoma laty mieliśmy drugie spotkanie na temat rozwoju Kościoła, wizji rozwoju Kościoła. W zeszłym roku jakoś nam nie wyszło i w tym roku postanowiliśmy znowu się spotkać, podobnie jak w poprzednie lata, w dwóch miejscach, w dwóch terminach, Dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj, w Jaworniku, za co dziękuję gospodarzowi, księdzu Zdzisławowi Sztwierdni, że nas w tym ośrodku przyjął. Za tydzień spotkamy się w Skoczowie, z tymi, których, którym dzisiaj nie pasowało, czy ze względu na termin, czy na miejsce, przyjechać do Jawornika. Tematyka będzie ta sama, i wiemy, że naszych rad parafialnych jest sporo członków naszej diecezji, dlatego rozdzielamy to na dwa miejsca. Dzisiaj tematem będzie młodzież w Kościele. Ten rok, rok 2010, został w naszym Kościele ogłoszony jako Rok Młodzieży i będziemy się zastanawiać nad miejscem młodzieży w Kościele nad rolą młodzieży w Kościele i będą na, tema, na ten temat różne głosy. Ja będę chciał rozpocząć takim tematem młodzież w Kościele, jak to zrobić, jak to zrobić, żeby młodzież w Kościele była. Później ksiądz Grzegorz Giemza, który mamy nadzieję, że do nas dotrze, poprowadzi... Kilka relacji z różnych parafii na temat, co młodzież w Kościele już robi. I później będziemy chcieli jeszcze zastanowić się nad takim tematem. Młodzież w Kościele, problem czy szansa. I tu proponujemy trzy spojrzenia: spojrzenie duchownego, spojrzenie radnego i spojrzenie młodzieży. Wstępnie planowaliśmy, że maksymalnie do godziny 14 będzie trwało nasze spotkanie z przerwą na herbatę, ale słyszę od niektórych, którzy mają też tu prowadzić temat, że się im trochę śpieszy. No, być może, że skończymy trochę wcześniej. Ale pomimo to będę zachęcał do dyskusji, do tego, żeby to nie były tylko wykłady, ale żeby była rozmowa, dyskusja, żebyśmy się wzajemnie naszymi wypowiedziami uzupełniali i wzajemnie się zachęcali i budowali, bo przecież o to chodzi w rekolekcjach. Yy, yy, zaśpiewajmy teraz jeszcze jedną pieśń, 156, przy Twym Krzyżu. <ślesk> Mamy w tym roku Rok Młodzieży i zanim przejdę do właściwego tematu, to taka krótka refleksja na temat młodzieży. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Tymoteusza 4,12 niechajcie nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Paweł pisze to do Tymoteusza, którego postawił na czele zboru w Efezie. Są lata 60. Tymoteusz ma, tak według powiedzmy moich szacunków, między 30 a 35 lat. 14 lat temu, Paweł powołał Tymoteusza jako młodego chłopca podczas na początku drugiej podróży misyjnej w Listrze, tam Tymoteusza znalazł i wtedy był Tymoteusz młodym człowiekiem. Więc ja się domyślam, że mógł mieć powiedzmy 20, a może nawet mniej lat, może nawet gdzieś 18, może 16 nawet. I po 14 latach pisze do niego pierwszy list do Tymoteusza, a więc Tymoteusz może mieć około 30 albo, albo 30 parę lat. Zbór w Efezie był w tym czasie prawdopodobnie największym zborem chrześcijańskim. O początkach tego zboru czytamy w dziejach apostolskich, jak Paweł go zakładał, i ten zbór się bardzo prężnie rozwijał, poza tym Efes był bardzo wielkim miastem mógł liczyć, historycy szacują, 200-300 tysięcy, co na owe czasy jest, było bardzo dużym miastem. I w tym, w tym mieście się rozwinął potężny zbór i teraz zbór prowadzony przez Pawła wyobrażamy sobie, że musiał być dobrze rozwinięty i dobrze poukładany i nad tym zborem Paweł ustanawia teraz młodego Tymoteusza. Co ciekawe, Paweł nie pisze, nie kieruje tego do zboru, czy do powiedzmy starszych tego zboru, szanujcie Tymoteusza pomimo młodego wieku, ale do Tymoteusza pisze, niech Ciebie nikt nie lekceważy. A więc Tymoteusz ma zaprowadzić w, w, w zborze taką atmosferę, żeby go nikt nie lekceważył. Musi się okazać takim człowiekiem, żeby go wszyscy darzyli szacunkiem. Bardzo trudne zadanie dla młodego człowieka, ale jednak Paweł wie, do kogo pisze i co pisze. I myślę, że to jest taka wytyczna wskazówka, jak my mamy w zborze traktować młodzież, jak my mamy ich prowadzić, nie tylko dbać, żeby ich powiedzmy, środowisko, zbór nie lekceważył, ale właśnie tak ich wychować, tak prowadzić, żeby oni się okazali takim wzorem, jak tu pa, Tymoteusz miał być w wierze, w, w postępowaniu, w miłości, w czystości, żeby wszyscy ich również szacunkiem otaczali. Oczywiście nie wszyscy młodzi są powołani do takiego stanowiska, jakie miał Tymoteusz, ale to nie znaczy, że że młodych Pan Bóg na poważne stanowiska również nie powołuje, a właściwie to młodzież może mieć wiele do powiedzenia i pokazania w zboże nawet pomimo tego, że są ludźmi młodego wieku. To taka wstępna refleksja. Wybrałem temat na dziś. Młodzież w Kościele, jak to zrobić? Temat trochę taki wyzywający, ale muszę powiedzieć, że ja też chciałbym wiedzieć, jak to zrobić, żeby młodzież w Kościele była. Bo wiemy, że to jest problem powszechny w całym Kościele, we wszystkich parafiach, że do konfirmacji mamy młodzież jako taką uchwyconą, a po konfirmacji wiele z nich odchodzi. Wiemy, że do konfirmacji wielu młodych traktuje swój udział w życiu kościelnym jako obowiązek, a potem czują się zwolnieni z tego obowiązku, choć właściwie powinno być odwrotnie. Konfirmacja, ślubowanie konfirmacyjne wymaga od nich, żeby już samodzielnie, dobrowolnie potem w życiu kościelnym brali udział, no i właściwie, gdy patrzymy na sporą ilość młodzieży, to mamy wrażenie, jakby to ślubowanie konfirmacyjne łamali. Jak to zrobić, żeby młodzież była w Kościele? Sam chciałbym znaleźć jakieś, jakieś skuteczne metody pracy z młodzieżą, a może już z dziećmi nawet, żeby tą młodzież w Kościele zatrzymać. Myślę, że mogłaby to być taka nasza wspólna refleksja, ale kilkoma myślami będę się chciał podzielić na temat, jak usiłujemy to zrobić albo jak moglibyśmy to zrobić, a myślę, że później Wasze wypowiedzi mnie w tym uzupełnią. We wszystkich tematach dotyczących Kościoła myślę, że powinniśmy sięgać do źródeł Dzieje apostolskie są moją ulubioną księgą i ciągle w nich coś nowego odkrywam. I, i zajmuję się dziejami apostolskimi nawet aktualnie w Szkole Biblijnej, a dzisiaj o godzinie 13.50 już muszę być w Dzięgielowie, bo mam kolejny wykład dla studentów Szkoły Biblijnej na temat dziejów apostolskich. Ale chcę wrócić do samych początków Kościoła, do rozdziału drugiego w Dziejach Apostolskich tam gdzie jest opisane zesłanie Ducha Świętego i początek Kościoła ja przeczytam niektóre wersety otóż w wierszu 17 i 18 tam gdzie Piotr rozpoczyna swoje kazanie pierwsze kazanie chrześcijańskie i zaczyna je cytatem z Księgi Joela, aby przypomnieć, że to, co się dzieje, jest już przepowiedziane przez proroków jako zesłanie Ducha Świętego. I Piotr cytuje Joela, czytam 17 wiersz. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasze widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Już w tym prorostwie są wymienione dwa pokolenia. Najpierw jest mowa o synach i córkach, a potem młodzieńcy i starcy. A więc gdy Bóg wylewa swojego ducha, nie wybiera sobie jakiejś jednej szczególnej grupy wiekowej. Wylewa na wszystkich. Choć, tak jak tu widzimy, u różnych pokoleń różnie się to przejawia. Młodzieńcy widzenia, starsi sny, a więc jest to pewien obraz, że jest jeden duch, obejmuje wszystkich jednakowo, ale w różnych formach. I to już jest, myślę, pierwsza nasza wytyczna do spojrzenia na pokolenia w Kościele. W wierszu 39 tego samego rozdziału, a więc gdy Piotr skończył swoje kazanie i ludzie poruszeni do głębi pytają, co mamy czynić, Piotr im najpierw daje wskazówkę w 38. Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I 39. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych, Znowu pokolenia mamy. Do was i do dzieci waszych. A więc Pan Bóg nie wyłącza również dzieci z spośród no, tych, których dotyczy obietnica, których się realizuje. I wiesz 44. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Zbór ma być razem. Zanim przejdę może do konkretnych myśli na temat, co zrobić, aby młodzież w Kościele była, to chcę podzielić się kilkoma takimi ogólnymi myślami na temat Kościoła. Po pierwsze, w Kościele jest miejsce dla wszystkich pokoleń. Byłoby niedobrze, gdyby Kościół tak prowadził swoją pracę, czy tak głosił kazania, żeby to było tylko do jakiejś wybranej grupy. Byłoby niedobrze, gdyby Kościół preferował spośród wszystkich pokoleń jedno. Na przykład są takie zbory różnych, powiedzmy, wyznań, które szczególnie kładą nacisk na młodzież. I, i w, w, w Kościele mają powiedzmy 50 czy 80% młodzieży, oczywiście nigdy, nigdy pogrzebów nie robią, bo nikt im tam nie umiera i jest, jest po prostu Kościół dla jednej grupy. Niektóre nasze zbory w diasporze mają przewagę osób starszych co też jest dosyć smutne pracować w takiej parafii, gdzie prawie żadnych nie ma młodych czy dzieci. I, i, no, jest to trudna sytuacja, ale wiadomo, różne są uwarunkowania w diasporze. Jednak winniśmy dążyć do tego, żeby Kościół rozwijał pracę ze wszystkimi grupami i żeby żadna nie była zaniedbana. Dzieci, młodzież, dorośli, małżeństwa, rodziny, starsi, samotni, umierający Kościół jest dla wszystkich. Druga refleksja różne są formy pracy. Myślę, że dobrze jest, jeżeli pracę z różnymi grupami czy z różnymi pokoleniami Kościół prowadzi w ten sposób, że jest coś centralnego i jest coś dla poszczególnych grup. Centralne mamy nabożeństwa, które winny gromadzić cały zbór, wszystkie pokolenia, no może powiedzmy za wyjątkiem szkółki niedzielnej, która w tym czasie ma osobno, ale uważam, że nabożeństwa winny być tak prowadzone, żeby właśnie były dla wszystkich. Żeby nabożeństwo było tym miejscem, gdzie spotyka się cały zbór, różne pokolenia, ale również równ różne warstwy społeczne, nie tylko na przykład inteligencja, nie tylko na przykład ludzie prości, ale dla wszystkich. Oprócz tego Kościół powinien rozwijać system takich spotkań, które byłoby, może częściowo według wieku, szkółka niedzielna, spotkania młodzieżowe, starsi, dorośli, czy powiedzmy spotkania starszych, emerytów, czy, czy takich, których już trzeba przywieźć, sami nie mogą przyjść, ale również grupy takie, które są wyjściem naprzeciw pewnym zainteresowaniom i upodobaniom ludzi, tak jak na przykład mamy chóry, mamy godziny biblijne, mamy różne kręgi kobiet, mężczyzn, czy, czy, czy, czy zespoły różne muzyczne, nie tylko muzyczne, mogą być jakiś robótek, jakieś teatralne, czy, czy w ten sposób, żeby po prostu... Po pierwsze, każdy znalazł w kościele to, co, co mu odpowiada, w czym mógłby się budować, ale zarazem realizować. Człowiek potrzebuje zarówno takich nabożeństw, w których przeważnie czerpie, bo na nabożeństwach człowiek przeciętny wykazuje więcej, powiedzmy, biernego odbierania niż no, otworzy usta, gdy trzeba śpiewać, gdy się trzeba pomodlić, ale raczej jest nastawiony biernie na słuchanie, ale potrzebuje również takich zgromadzeń w Kościele, które byłyby mniejszą grupą, w której by była możliwość również tego, że się w jakiś sposób uaktywni, zada pytanie, zabierze głos, wniesie coś swoją inicjatywą. I uważam, że Kościół powinien jedno i drugie rozwijać. Ja niedawno rozmawiałem z jednym młodym księdzem z Niemiec który pracuje w parafii dużej, no może na, na warunki niemieckie, nie jest to duża parafia, gdy ma 3 tysiące ludzi, czy 2,5 tysiąca, ale na nabożeństwo przychodzi 50 osób. Ale on sam mi powiedział, no nasze, nasze, nasz zbór żyje głównie w grupach, bo mają liczne grupy, które się zbierają w, w temacie diakonii, w temacie takiej czy innego zaangażowania, mają chóry, mają młodzież taką, owaką i właściwie na tych grupach mają dużo więcej ludzi niż na nabożeństwach. No, no nie wiem, czy to jest właściwe rozłożenie akcentów. Uważam, że Kościół powinien jedno i drugie rozwijać i to jest moja druga refleksja. Trzecia refleksja... To jest to, co, co wspomniałem już teraz w drugim punkcie, że w życiu Kościoła człowiek wierzący nie powinien być bierny. Nabożeństwo jest do tego, żeby, żeby on przede wszystkim czerpał, ale powin, Kościół powinien stworzyć również takie struktury, takie mechanizmy, żeby ktoś, kto chce wykazać jakąś swoją aktywność, Kościół mu dał do tego pole. I mamy różne służby w kościele, mamy, mamy czy chóry, zespoły, mamy różnorodną działalność młodzieży, mamy szkółki niedzielne, w których też czy młodzi, czy nie tylko młodzi mogą się angażować, mamy radę parafialną, mamy różne komisje może w radach parafialnych i, i różne formy aktywności. Kościół powinien takie formy rozwijać, żeby kto chce, kto pragnie, żeby znalazł miejsce. To wszystko nie jest łatwe, ale taka moja refleksja na temat ogólnej pracy Kościoła. Młodzież. Jak to zrobić, żeby młodzież w Kościele była? Znowu chcę powiedzieć na ten temat w paru punktach. Po pierwsze, dom rodzinny. Odnoszę wrażenie, że największy wpływ na to, czy młodzież jest w kościele, czy nie, ma rodzinny dom. Rodzice, wychowanie, przywiązanie do kościoła w domu. Ja pamiętam, kiedy byłem jako dziecko w domu moich rodziców, było nie do pomyślenia, żeby w niedzielę nie iść do kościoła. Każda niedziela to już, była, no, to już było czymś normalnym, że w niedzielę się, się idzie do kościoła. W tamtych czasach do szkoły się chodziło jeszcze również w sobotę, a więc od poniedziałku do soboty się chodziło na ósmą do szkoły, a w niedzielę się szło na pół dziewiątą do kościoła i jak człowiek się chciał wyspać, to musiał czekać na wakacje. Ale to było takim normalnym trybem w naszym domu. Moja małżonka z, z podobnego domu pochodzi i dlatego u nas w domu, gdyśmy nasze dzieci wychowywali, y, też było tym czym, to czymś normalnym, że jak jest niedziela, to się idzie do kościoła i nie ma y, czegoś takiego, żeby z błahego powodu zostało się w domu, bo się chcę wyspać, bo coś ciekawego w telewizji, bo się gdzieś umówiłem z kolegami czy coś, nie ma I y, nasze dzieci już są dorosłe i ten zwyczaj w sobie mają. Nie musimy nikomu y, nikogo napominać, czy, czy, czy, czy budzić i wstawaj, idź do kościoła, bo trzeba, bo mają to we krwi. I też mają nie, nie do pomyślenia, żeby była niedziela i ktoś z naszych dzieci nie szedł do kościoła. Y, tak po prostu u nas w rodzinie jest. I wiem, że w wielu rodzinach tak jest, ale nie zawsze i nie wszędzie. To, co się zaszczepi dziecku w dzieciństwie, to potem zostaje i obserwuję, obserwuję u wielu na przykład konfirmandów, bo tak naprawdę to z dziećmi już nie mam do czynienia, nie uczę, ale z konfirmantami mam do czynienia, no, że w tym wieku konfirmacyjnym to ci konfirmanci jeszcze jakoś mobilizują się chodzić do kościoła, ale jak widzę, że wielu z nich nie miało tego zwyczaju od dzieciństwa, to potem jest niewielka szansa, żeby w kościele ta młodzież była z własnej inicjatywy po konfirmacji. Ale człowiek, powinien, człowiek młody powinien być w kościele nie tylko ze względu na zwyczaj tak naprawdę przywiązanie do Kościoła powinno być wynikiem jego wiary. I myślę, że to jest jeszcze ważniejszy punkt niż nauczenie dzieci zwyczaju chodzenia do Kościoła. Rodzice powinni zadbać o to, aby w sercu dziecka zrodziła się prawdziwa, żywa, szczera wiara. Taka powinna być w domu, powinna być taka atmosfera domowa w domu, żeby dzieci zostały doprowadzone do osobistej relacji z Chrystusem, do osobistej wiary, a jednym z efektów tej wiary ma być przywiązanie do Kościoła. Rodzice powinni o to zadbać, żeby tak było. I dlatego się trzeba o dzieci modlić, od wczesnego dzieciństwa Prowadzić je do tego, aby życie dziecka było przede wszystkim związane z Bogiem, osobistą relację miało i żeby pragnieniem dziecka było uczestniczyć w tej społeczności, która mu tą wiarę buduje w życiu Kościoła, najpierw w szkółce niedzielnej, potem w Kościele i także w grupie młodzieżowej. To jest, yy, uważam, zadanie domu rodzinnego. Ale są przykłady takie, że nawet chociaż w domu rodzinnym są pewne zaniedbania w tej sprawie, to jednak młody człowiek Kościoła się trzyma i Boga się trzyma. Nie tylko dom rodzinny ma wpływ na to, czy młodzież będzie w Kościele. Na to ma wpływ również zbór czy księża, czy rada parafialna, czy ci, którzy w zborze różne służby wykonują, na przykład prowadzą szkółkę niedzielną, uczą religii w szkołach, czy też zajmują się młodzieżą. Jest bardzo ważne, żeby dzieci uczestniczyły na szkółkach, w szkółkach niedzielnych, Dlatego, że szkółki są dostosowane, przynajmniej powinny być dostosowane do poziomu dziecka. Oczywiście spotykamy się też z dziećmi, które jakoś nie chcą na szkółkę chodzić, czy rodzice jakoś nie za bardzo je chcą posyłać i uważają, że jak dziecko się przyzwyczai do siedzenia w ławce kościelnej, to, to mu to więcej da później w jego związkach z Kościołem, niż jak najpierw chodzi na szkółkę. Ja się z tym nie do końca zgadzam bo tak. raczej doświadczenia pokazują, wskazują tak. na to, że gdy dziecko na szkółkę chodzi i tam ta, ta już w jego sercu zostaje zasiane słowo Boże, to później nie ma większego problemu, żeby dziecko to przeniosło na swój związek z Kościołem i z nabożeństwami. Chociaż mogą się zdarzyć przypadki takie, że nawet dziecko, które nie chodzi na szkółkę, a jest przyzwyczajone do chodzenia z rodzicami kościoła, że w, do kościoła, że w tym kościele potem jest. Ale szkółka wielką rolę tutaj odegra, jeśli chodzi o zasianie takiego, zasianie słowa Bożego w sercu i związanie dziecka z Bogiem, zaszczepienie wiary. I, i to potem owocuje. Ale potem przychodzi czas na naukę konfirmacyjną. Uważam, że nauka konfirmacyjna, przynajmniej dla mnie, jest jednym z podstawowych zadań, jakie wykonuję w parafii i bardzo mi leżą konfirmanci na sercu i dużo się też o konfirmantów naszych modlimy. Nauka konfirmacyjna jest traktowana przez konfirmantów jako obowiązek i muszę powiedzieć, że z moich doświadczeń widzę, że ogromna większość konfirmantów, nawet takich, którzy przed nauką konfirmacyjną niewiele związku mieli z Kościołem, to konfirmacje traktują poważnie. Myślę, że jest to dobry znak. Ja byłem kiedyś w Niemczech na takiej dwutygodniowej konferencji poświęconej tematowi chrztu i konfirmacji. I właśnie słyszałem wiele relacji i wiele refleksji niemieckich księży na temat konfirmacji. I zdziwiłem się, jak oni dawają niskie wymagania, przynajmniej niektórzy z nich konfirmandom. Raz w miesiącu masz być na nabożeństwie. No, my raczej wymagamy, żeby na każdym byli, a im wystarczy raz w miesiącu. Poza tym program nauki konfirmacyjnej na naprawdę bardzo niskim poziomie, a wielu z nich opowiadało, że gdy tak pytają konfirmantów, dlaczego chcesz być konfirmowany, to sporo z nich odpowiada, no bo moja babcia tego chce. Już nawet nie rodzice, ale, ale dla babci, no to zrobię to, że będę konfirmowany. No, tam w Niemczech mają jeszcze większy problem z tym, że młodzież po konfirmacji od Kościoła odchodzi. Większy niż u nas. Nauka konfirmacyjna jest traktowana jako obowiązek i myślę, że to nie jest złe. Sami młodzi mają to poczucie że do tej konfirmacji trzeba dojść, dojść, że się trzeba uczyć, trzeba się sumiennie, pilnie uczyć. I widzę to u takich konfirmandów, którzy nawet szkołę sobie trochę lekceważą, że do nauki konfirmacyjnej podchodzą bardzo poważnie. Konfirmandzi się uczą pilnie, chodzą na nabożeństwa, czego oczywiście wymagamy, chociaż ja nie stosuję tej metody, jaką... Wielu, może wiele parafii stosuje, że zbierają podpisy od księdza po nabożeństwie, czy, czy był, czy nie był. Ja raczej pytam się ich, czy, czy byłeś w Kościele na nabożeństwie i mi powiadają tak lub nie. I wielką wagę tu przywiązuję do tego, żeby mówili prawdę, rodzicom też to mówię, i raczej nie wyciągam jakichś konsekwencji, jeżeli mi ktoś tam powie, że dwa czy nawet trzy czy ileś razy pod rząd nie był w kościele, po prostu pomijam to milczeniem, a potem raczej rodzicom zwracam uwagę, żeby, żeby ich dopilnowali, dlatego że nie chcę ich po prostu zniechęcić, bo jak wyciągnę jakieś konsekwencje, to mnie następnym razem okłamie. Ale od czasu do czasu zdarza się, że to potrafię sprawdzić, bo na przykład, na przykład no, w Skoczowie nas jest trzech księży, a więc na Ambonie się nieraz zmieniamy, więc po prostu zapytam, no, na tym nabożeństwie byłeś, no to kto miał wtedy kazanie? No, <śm> I to jest taki, taki jakby sprawdzian, czy był w kościele, czy nie. Chociaż robię to dosyć rzadko, ale y, uważam, że, y, że y, jest... Y, w tym takie niebezpieczeństwo, że jeżeli konfirmanci traktują chodzenie do Kościoła jako obowiązek, to tylko czekają na czas, kiedy ten obowiązek się skończy i potem już nie mamy obowiązku, no to do Kościoła nie musimy chodzić. Dlatego ja stosuję tą łagodniejszą formę sprawdzania, czy był w Kościele, czy nie, choć może na ten temat się wywiązać dyskusja i możecie być innego zdania. Ale również staram się, staramy się tak zachęcać młodzież konfirmacyjną, żeby w tych nabożeństwach zawsze widziała coś pozytywnego, coś, co by mogło ich zachęcić do bycia na nabożeństwie, a nie tylko do zaliczenia nabożeństwa, bo taki obowiązek. My w Skoczowie mamy dwa razy w miesiącu nabożeństwa młodzieżowe i zachęcamy głównie na młodzieżowe nabożeństwa naszych konfirmantów, a również, a również na nauce konfirmacyjnej staramy się dużo z konfirmantami śpiewać. Śpiewać ze śpiewnika kościelnego, a głównie wybieramy pieśni, takie, no, nie, żeby nie były nudne, takie pieśni powiedzmy młodzieżowe o żywszym rytmie i staram się z nimi je śpiewać tak, tak jakbym po piestu młodzieżowy śpiew prowadził i w żywszym tempie, i, i prawda jakoś ten śpiew czasem uatrakcyjnić, zachęcić, żeby oni już w samym śpiewie widzieli, że to ich pociąga. I zaczynam obserwować po powiedzmy paru miesiącach, bo na początku to bardzo opornie idzie ten śpiew konfirmandów, ale potem zaczynam obserwować, że ich to rzeczywiście y, pociąga i, i, i przychodzą na nabożeństwo, te pieśni umieją, śpiewają razem zbo ze zborem. Bardzo ważną dla nas rzeczą jest, aby konfirmandów zintegrować z młodzieżą. Do tego przywiązujemy wielką wagę. Młodzież, zapraszamy, zresztą młodzież z własnej inicjatywy przychodzi co jakiś czas na naukę konfirmacyjną, zachęca konfirmandów do uczestnictwa w spotkaniach młodzieżowych. Kiedyś za moich czasów młodzieżowych było tak, że. Do konfirmacji to się liczyło jeszcze, że jesteśmy dziećmi, a po konfirmacji dopiero młodzież. I była taka granica, konfirmacja była taką granicą. Dzisiaj z jednej strony młodzież to wcześniej dojrzewa, a z drugiej strony mamy przesunięty wiek konfirmacyjny o rok później niż było kiedyś, dlatego już konfirmantów winniśmy traktować jak młodzież i czy powiedzmy robimy cokolwiek dla młodzieży, to już od tej pierwszej klasy gimnazjalnej wmawiamy, jesteście młodzieżą, zachęcamy Was do młodzieży, macie być z młodzieżą. I nasza młodzież zaprasza konfirmantów na spotkania młodzieżowe i część z nich chodzi, ale zawsze to jest do, pewna jakby bariera do przełamania. Dlatego my robimy w ten sposób, że dwa razy w roku młodzież organizuje taki wyjazd weekendowy z konfirmantami. Najczęściej tu do Jawornika jeździmy i przez ten weekend, gdy powiedzmy konfirmanci z pewną grupą, choćby niewielką, taką dziesięcioosobową młodzieży tu przebywają, to się im trochę otworzą oczy na to, no, jak żyje młodzież. I na przykład no, tydzień temu właśnie młodzież nasza z konfirmantami też tu była i, i wczoraj na nauce konfirmacyjnej pytam ich, bo ja tu nie byłem z nimi, tylko wikariusz, pytam ich, no jak mieliście się na tym wyjeździe w Jaworniku? Ach, wspaniale, no to było super. No, i, i, I nawet jak potem z nimi śpiewałem młodzieżowe pieśni, to zauważyłem, że zupełnie już inaczej śpiewają, że ich to zaczęło pociągać, bo z młodzieżą też tu pośpiewali i, i, i, i, i po prostu coraz więcej zaczyna ich chodzić na spotkania młodzieżowe. Dlatego dla nas jest ważne, żeby zanim Nastąpi konfirmacja, żeby oni już poznali życie młodzieży i do tej młodzieży się zachęcili i przyczynili. Konfirmanci, którzy chodzą na spotkania, młodzież, na nabożeństwa młodzieżowe, również widzą zaangażowanie młodzieży w nabożeństwach młodzieżowych. Również obserwują, że młody człowiek może na przykład przeczytać tekst biblijny przed całym zborem, że może śpiewać, grać, że, że może, powiedzmy, choćby robić takie proste czynności, jak rozdać kartki z, z pieśniami czy z porządkiem nabożeństwa wszystkich, czy tam pomóc przy rozwijaniu, zwijaniu sprzętu i po prostu się zaczynają wciągać i i jest to taki, taki impuls, który ich pociąga do tego, aby uczestniczyli w spotkaniach młodzieżowych, a także do tego, żeby mogli, żeby mogli jakąś aktywność dla Kościoła, dla zboru urzeczywistnić, żeby się mogli w czymś po prostu zaangażować. No ale to wszystko, co mówię, to tak wygląda, jakbym mówił do samych księży. A mamy przed sobą Radę Parafialną. Co może Rada Parafialna zrobić dla, dla młodzieży, dla konfirmantów? Myślę, że Rada Parafialna może inwestować w młodzież i to inwestować i duchowo, i materialnie i nosić ich w modlitwach i po prostu pomóc w organizowaniu różnych, czy, czy, czy imprez, czy, czy czegoś takiego, do czego można młodzież zachęcać, czy nawet zachęcać ich do tego, żeby pomogli przy jakichś pracach przy Kościele, ale może również inwestować finansowo i to na pewno nie są zmarnowane pieniądze, gdy w takim powiedzmy wyjeździe konfirmantów wycieczce czy coś, co się dla nich organizuje, się trochę pieniędzy z kasy wyłoży, aby nie ściągać wszystko od rodziców, którzy, którzy nie zawsze po prostu mają na ten cel pieniądze albo też nie uważają tego celu za jakiś szczególnie ważny. Yy, przy okazji, skoro tu zagadnąłem o rolę Rady Parafialnej, taka moja refleksja na temat Rady Parafialnej. Yy, otóż z moich obserwacji wynika, że są trzy modele Rady Parafialnej, one może nie są tak yy, wyodrębnione, ale yy, to jest taka moja też refleksja, ponieważ w przyszłym roku będziemy mieć u nas wybory Rady Parafialnej w Skoczowie, dlatego mam takie pewne myśli na temat trochę przeorganizowania. Obserwuję, że są trzy modele takiego doboru do rad parafialnych. Pierwszy model to jest taki, że Rada Parafialna reprezentuje teren. A więc powiedzmy są różne okręgi w parafii i z wspólnych okręgów są, są radni i oni reprezentują ten teren w parafii. Drugi model Rady to jest taki, że Rada reprezentuje różne służby w parafii. A więc powiedzmy jest tam przedstawiciel pracowników szkółkowych, jest katechetów, jest młodzieży, jest chóru, jest, jest diakonii, prawda, są różni przedstawiciele albo też są, prawda, jest duży nacisk na komisję, prawda, gospodarcza, diakonijna, ewangelizacyjna czy jakieś, prawda, gdzie bardziej rada się zajmuje poszczególnymi służbami. I trzeci model to jest taki, gdzie rada zajmuje się bardziej centralnie zarządzaniem parafii. I oczywiście te trzy modele nie są jakimiś wyodrębnionymi trzema, ale według mojej obserwacji po prostu jest nacisk albo na to położony, albo na to, albo na to, czy powiedzmy Rada jest od podejmowania decyzji, czy Rada jest od tego, żeby działała w poszczególnych komisjach i grupach i reprezentowała to, czy też Rada reprezentuje teren, ale to taka tylko refleksja. Myślę, że ma to też związek z pracą młodzieżową, że Rada Parafialna albo jakaś jej powiedzmy komisja winna szczególnie mieć na uwadze młodzież i jakby reprezentować w Radzie Parafialnej tą młodzież i jej, jej interesy i pokazywać, że jest, że jest to coś bardzo ważnego w parafii. Przede wszystkim o naszą młodzież trzeba się modlić, trzeba się dużo modlić i to już od dzieciństwa i w rodzinach, w domach, rodzice, dziadkowie, ale także rada parafialna. Młodzież to jest nie tylko przyszłość, ale również teraźniejszość Kościoła, to hasło się przewija często w roku młodzieży. To taka moja pierwsza refleksja pierwszy temat, jak to zrobić, żeby młodzież w Kościele była. Kilka myśli, ale myślę, że te myśli mogą być ubogacone przez również dyskusję. No, ja bym jednak zaproponował teraz, jeżeli były, byłyby głosy do dyskusji na podstawie tego, co powiedziałem, to bym proponował teraz już dyskusję no chyba, że, że nie będzie głosów, to, to przejdziemy do następnego punktu. Ale czy ktoś chciałby zabrać głos na temat tego, co mówiłem? Nasze tematy będą się trochę zazębiać. Te, które będą wystąpienia po mnie, na pewno będą nawiązywać do do moich refleksji, dlatego że, no, że taka jest tematyka, więc jeszcze raz chcę zapytać, czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę. No wtedy główny ciężar spoczywa na, to, na tym, żeby od strony parafii, od księdza, od rady parafialnej, żeby Prawda, pociągnąć i zachęcić, y, y, ale to jest trudniejsza już sprawa, prawda, jeżeli nie ma współdziałania z, z domem rodzinnym. Y, czy mogę teraz poprosić księdza Grzegorza Giemzę o poprowadzenie następnego punktu relacje z parafii na temat pracy młodzieżowej? Po pierwsze chciałem powiedzieć, że nie będę miał żadnego wykładu. To jest dobra wiadomość dla was. Zła wiadomość jest taka, że przy tym punkcie programu tak siedzieć nie możemy. Ja rozumiem, że y, lubicie siedzieć z tyłu w kościele, ale chcę wam powiedzieć, że tak się zachowuje młodzież dzisiaj też. Więc proponuję, żeby starszyzna dała przykład i przecież byście przeszli do przodu. To pomoże przede wszystkim naszym dwóm osobom, które będą prezentowały pracę młodzieżową. Dzisiaj ksiądz Krzykowski i ksiądz Konieczny. Ich zapraszam tutaj do, do przodu, a was zapraszam za nimi. Ja mam do was pytanie. Lubicie, jak przychodzicie na nabożeństwo i z przodu macie cztery rzędy wolne i tylko dwa z tyłu zajęte? Lubicie tak? Ja wam powiem, że ja tak nie lubię. To jest, wyobraźcie sobie, że to jest obraz chęci nawiązywania relacji z osobą prowadzącą. Ja jako ksiądz przychodzę tutaj i chcę wam coś powiedzieć. A wy nie chcecie mnie słuchać, dlatego bo siadacie na samym końcu. To jest prawda. Takie jest, taki mam obraz teraz, że dokładnie tak jest często z młodzieżową. Po prostu nie jest zainteresowana tym, co my im proponujemy. Naprawdę. Tak się nie da poprowadzić tego punktu programu. Nie da się po prostu. Dlatego, że to nie ma być wykład, tylko to ma być dyskusja. A jak ma być dyskusja, to musimy być bliżej siebie. Chyba, że zrobimy tak, jak powinniśmy zrobić, pójdziemy na środek Kościoła. To byśmy porwali mikrofon, ale... Księże, da się mikrofon taki tutaj postawić? Nie da się. Och!